Żyd negacjonista jedzie do Oświęcimia Dawid Kohl jest Żydem pełnokrwistym Jego grzechem wobec nacji jest negowanie Holokaustu a ściślej 6 milionów ofiar oraz istnienia komór gazowych W 1992 roku wybrał się do Auschwitz w zbiorowej wycieczce turystycznej Jeżdżą tam ludzie, którzy święcie wierzą we wszystko co im się mówi i pokazuje w trakcie zwiedzania żadnego sceptycyzmu, tylko nabożne zasłuchanie. A powinni go mieć, choćby na widok basenu kąpielowego. Na jaką cholerę potrzebny był tam basen kąpielowy tym, których przeznaczeniem było umrzeć jak najwcześniej? Po kiego diabła sadyści oświęcimscy zorganizowali teatr dla więźniów? A one wciąż tam istnieją, ten basen? Teatr. Tylko, że wytrasowanie przewodnicy niechętnie o nich mówią i niechętnie do nich prowadzą. Teatru nie próbowano usunąć, bo to budynek. Cytat. Lecz jeśli pragniesz zobaczyć basen, potrzebujesz wcześniej wiedzieć, że on istnieje, gdyż nie spotkasz go podczas zwiedzania z wycieczką. Koniec cytatu. Kol na czas zwiedzania założył jarmułkę. To działa jak transparent z napisem. Wierzę w 6 milionów. Wierzę w istnienie komór gazowych. Opłacił dodatkowo indywidualnego przewodnika tylko dla siebie. Młodą damę o imieniu Alicja. Stwierdziłem, że mogę zadawać pytania w sposób, który nie upodobnił mnie do rewizjonisty. Cytat. Rozumiecie, że w przeszłości rewizjoniści nie mieli wielu sukcesów w uzyskiwaniu odpowiedzi od urzędników Auschwitz. Lecz jak będą udawał poprawnego Żyda, pragnącego poznać prawdziwe fakty i odpowiedzieć tym, którzy twierdzą, że Holokaust nigdy się nie wydarzył, mam nadzieję wykazać, że ludzie, którzy prowadzą Auschwitz, jak dr Franciszek Piper i przełożony przewodników, których wkrótce spotkacie, uczą przewodników, by mówili rzeczy, o których wiedzą, że nie są prawdziwe. Pojechał do Auschwitz jako utajniony sceptyk. Wiedział, że krytyczne egzaminowanie Holokaustu jest najwyższym świętokradztwem. Ale musicie zdać sobie sprawę, że nie ma dla mnie świętych krów. Zaczęli zwiedzanie od budynku, który miał być przeznaczony do dezynfekcji za pomocą cyklonu B, używany codziennie, by zwalczać wszy i zarazę, którą roznoszą. To były prawdziwe komory gazowe, z tym, że ich ofiarami były ubrania i materace, a celem zachowanie zdrowia więźniów. Oficjalni eksperci od Holokaustu nie zaprzeczają temu celowi budynku, ale nie lubią o tym wspominać. Kol powołuje się tu na książkę już znanego nam rewizjonisty Jean-Claude Prisaka, który przyznaje, iż ponad 95% cyklonu B było używane do dezynfekcji. Tylko 5% przypisuje się morderczym celom. Ale te 5% pochodzi z relacji wspierających tezy o Holokauście. Kol drąży dalej. Są tam dowody, które wbrew intencjom twórców przeczą tej koncepcji. Jedne z nich to wspomniane już lotnicze zdjęcia z Auschwitz. Cisza, spokój, nigdzie ludzi żywych czy stosów zwłok. A zostały one wykonane w czasie, kiedy rzekomo masowa rzeź trwała prawie non-stop. Albo natychmiastowe zabijanie dzieci żydowskich. A przecież słynna Anna Frank i jej siostra przeżyły Auschwitz, potem przewieziono je do Bergen-Belsen, gdzie dopiero tam zmarły na tyfus. Rzekome komory gazowe i krematoria. Kol nie zagłębia się w szczegóły techniczne, tylko twierdzi, że było w tym budynku, krematorium i kostnice używane w końcowej fazie wojny jako schron dla SS-manów ze szpitala i ich restauracji umieszczonych obok. Potwierdzają to miejscowi mieszkańcy Auschwitz i przyznają, że ceglany komin przy ścianie budynku jest rekonstrukcją, wyraźnie sztucznie połączony. Komora gazowa. Cytat. Ten pokój był kiedyś pięcioma pokojami, włączywszy w to łaźnię. Winienem dodać, że nie ma błękitnych zabarwień po cyklonie B na ścianach, jakie byłyby i nadal są w komorach dezynfekcyjnych. Drewniane drzwi z dużą szybą okienną. Wejście do pieców krematoryjnych bez drzwi i bez instalacji dla drzwi. Duży włas na środku komory gazowej. Cztery otwory w suficie prowadzące na dach gdzie znajdują się małe cztery kominy. Rzekomo przez te otwory wrzucano cyklon B. Wyglądają przekonywująco, lecz rewizjoniści twierdzą, że te cztery otwory zostały dodane po wyzwoleniu obozu, a wewnętrzne ściany kilku pomieszczeń wyburzone. Urządzenia kąpielowe usunięto, by całość udawała komorę gazową. Egzekucje wykonywano dokładnie vis-a-vis -vis tego dowodu zbrodni dowodu zbrodni w cudzysłowie. Stosy włosów robią piorunujące wrażenie. Ale sceptyk zapyta, co one mają oznaczać prócz tego, że każdy nowy więzień miał strzyżoną głowę, podobnie jak więźniowie w normalnych więzieniach i poborowi w wojsku. Albo stosy butów i ubrań. Wiadomo, że wszystkich ubierano w standardowe łachy i trepaki. Kol Zaczyna znęcać się nad panią Alicją. Kol, zacznijmy ponownie rozmawiać o tym budynku Alicja jest to krematorium, komora gazowa ale to jest rekonstrukcja jest ona w oryginalnym stanie czy te cztery otwory w suficie są oryginalne są oryginalne przez ten komin wsypowano cyklon B. Następnie Kol pyta. Czy jakieś ściany wewnętrzne zostały w tym pokoju wyburzone? A więc ta część była w całości komorą gazową. Tak. A gdzie znajdowały się ściany, które niegdyś tu były? Był to tylko jeden pokój. A więc czy były tu kiedykolwiek ściany? Nie. Kol nadal dręczył panią Alicję upierdliwymi pytaniami. W końcu była już na tyle umęczona jego natręctwem, że poszła po odsiecz, inną przewodniczkę. Okazała się ona kierowniczką przewodników po Muzeum Auschwitz, a więc formalnie autorytetem najwyższym. Ostatecznym. Okazuje się, że nie całkiem ostatecznym. Kierowniczka. Oto co mogę panu zaproponować. Udać się do naszego naukowca w muzeum. Pokażą panu dużo planów, które ciągle znajdują się w archiwach. Gdzie to będzie? Czy tu, w Oświęcimiu? Tak, w bloku 23 lub 24, nie jestem pewna. Ostateczną instancją wiedzy o Auschwitz okazał się dr Franciszek Pieper, dyrektor archiwów i starszy kustosz muzeum. Zanim do niego dotarł, Kol zapytał panią kierowniczkę, czy to są oryginalne otwory w suficie? Nie! Kol, zapewne poprawiając jarmułkę na głowie, komentuje. Zgaduję, że rozstrzygnie to dr Piper. Kol już wie, że dr Piper jest bezpośrednio odpowiedzialny za obniżenie liczby ofiar Auschwitz w nawiasie do miliona stu tysięcy ofiar. On i dr Jehuda Bauer, ekspert Holokaustu. W 1989 roku stwierdzili, że zmarło tam znacznie mniej ludzi. Doktor Piper w książce Auschwitz, Holmane Pareszt, stwierdza, że zaklepana przez Sowietów liczba 4 miliony jest zawyżona, a rzeczywista jest bliższa miliona 100 tysięcy. Kol pyta sam siebie. Czyż nie jest małym rewizjonizmem przyznanie, że Sowieci przesadzili z liczbą prawie czterokrotnie? Bo Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze zadekretował, ponad cztery miliony osób zginęło w Auschwitz. A zatem oszustwem był nie tylko dowód żydobolszewicki. Mylili się także więźniowie i eksperci. Wszyscy mylili się podejrzanie zgodnie, jak na komendę. Kol stanął wreszcie przed obliczem naczelnego kustosza, doktora Pipera, i zaczął od pytania o zmiany dokonane w Auschwitz po wyzwoleniu obozu. Doktor Piper odparł. Cytat. Pierwsza i najstarsza komora gazowa, która jest w Auschwitz-1, w tym obozie, gdzie tu jesteśmy, teraz, funkcjonowała od jesieni 1941 do grudnia 1942, przez około jeden rok. Krematorium obok tej komory gazowej funkcjonowało dłużej, do połowy 1943 roku. W lipcu 1943 krematorium przestało pracować. Komory gazowe zostały zaadoptowane jako schrony przeciwlotnicze. W tym czasie zbudowano dodatkowe ściany wewnątrz poprzednich komór gazowych. Zrobiono dodatkowe wejście od strony wschodniej komory gazowej i otwory w suficie zostały w tym czasie zlikwidowane. A więc po wyzwoleniu obozu była komora gazowa przedstawiała wygląd schronu przeciwlotniczego. A żeby uzyskać wcześniejszy wygląd, wcześniejszy obraz tego obiektu, wewnętrzne ściany zbudowane w 1944 zostały usunięte, a otwory w suficie zostały wykonane na nowo. Teraz więc ta komora gazowa jest podobna do tej, która istniała w latach 1941-42, lecz nie wszystkie szczegóły zostały odtworzone. Nie ma na przykład gazoszczelnych drzwi. Dodatkowe wejście od strony wschodniej zostały, pozostają, tak jak te zbudowano w 1944. Zmiany te zostały zrobione po wojnie, żeby uzyskać poprzedni wygląd tego obiektu. Hall. Czy otwory w suficie umieszczono w tych samych miejscach? Piper. Tak, w tym samym miejscu, gdyż ślady były widoczne. Sądzę, że w tym miejscu powinniśmy powtórzyć to, co doktor Piper nam powiedział. Według niego pomieszczenie było komorą gazową, lecz później zostało przemienione w schron przeciwlotniczy. I w tym czasie dobudowano ściany przedzielające, usunięto otwory w suficie i dodano nowe drzwi. Po wyzwoleniu obozu ściany przedzielające zostały usunięte i zrobiono dziury w suficie. Nowe drzwi nie zostały jednak usunięte. Komentarz szkola zawarty w jego publikacji. Cytat. Sądzę, że w tym miejscu zaznaczyć trzeba trzy główne punkty. Pierwszym z nich jest to, że patrzymy na czysto oszustwo. Jak pokazałem, komora gazowa jest przeznaczona dla turystów, prezentowana jakby była w swym oryginalnym stanie, chociaż nawet urzędnicy muzeum znają prawdę. Koniec cytatu. Dalej Kol zauważa z niesmakiem, iż dr Piper jest bardzo nonszalancki wobec faktu, że zmian dokonano po wojnie. Zapewne uśpiła go Jarmułka Kola. Jeżeli jednak te zmiany nie mają istotnego znaczenia, to Kol retorycznie pyta swoich czytelników: Dlaczego się ukrywa te zmiany przed turystami? Zauważa coś, co jest niezmiernie istotne. Cytat. W maju 1992 roku, historyk brytyjski, David Irwing, został ukarany grzywną przez niemiecki sąd za zagłoszenie na spotkaniu w Monachium dokładnie tego, co słyszeliście od doktora Pipera. De facto Piper został nawet wezwany na świadka obrony Irwinga. Powiem jeszcze raz, jeżeli nie jest to taka wielka sprawa, to po co karać kogoś za mówienie tego samego? Chodzi o to, że komora gazowa w obecnym stanie nie jest już dłużej ważna jako dowód. Koniec cytatu Dodajmy od siebie: nie jest i nie będzie. Jest ona jedynie bezszczelną atrapą, podróbką tego uświęconego mitu żyjącego już własnym życiem, surrealistycznym kłamstwem zakutym w historyczny spisz. Jest jakby atrapą mojżeszowej kamiennej tablicy. Potem padły jeszcze następne pytania upierdliwego pana w Jarmułce, niestety tylko retoryczne. Dlaczego te cztery otwory w dachu budynku nie istnieją na fotografiach lotniczych? Jeśli w tym budynku istniała przez pewien czas czynna komora gazowa zabijająca setki tysięcy osób, to dlaczego jej działanie zatrzymano, zwłaszcza w tym głównym centrum eksterminacji europejskich Żydów? Pani Alicja miała na to gotową, całkowicie kłamliwą ściągawkę, bo eksterminację Żydów przeniesiono do Birkenau, gdzie zbudowano cztery krematoria. Przeniesiono masowe gazowanie ofiar do Birkenau, rzekomo po to, aby ukryć je przed oczami mieszkańców Oświęcimia, bo komora w Auschwitz była zbyt blisko mieszkańców. Ale jest ona zasłonięta trzema budynkami załogi SS, które skutecznie osłaniają budynek komory przed wzrokiem mieszkańców, choć nie ukrywały go przed wzrokiem więźniów. Od baraków mieszkalnych oddziela go tylko metalowy płot, co więcej, obok komór gazowych znajduje się boisko piłkarskie dla więźniów. Zarazem nie była ukryta przed wzrokiem okolicznych mieszkańców. Na zdjęciach lotniczych komora gazowa stoi równolegle do baraków i po przekątnej w poprzek drogi. Widzieli ją więźniowie i widzieli mieszkańcy. I nie przeszkadzało to Niemcom. Potem zaczęto ukrywać gazownie, przenosząc je do Brzezinki, a Zamykając gazownię w Auschwitz? Instytut Medycyny Sądowej w Krakowie dokonał własnych badań, aby obalić ustalenia Freda Lauchtera. Cytat: Czy są jakieś dostrzegalne ślady pozostałości cyklonu B w komorach gazowych? Dlaczego brak dostrzegalnych śladów cyklonu B? Koniec cytatu. Kol postawił takie pytanie doktorowi Piperowi. Usłyszał, że komora gazowa. Cyklon B działała bardzo krótko, około 20 do 30 minut w ciągu 24 godzin, co dawałoby jedno gazowanie na dobę. Czy były w stanie zabić setki tysięcy osób? Dodajmy od siebie. Komendant Rudolf Hess mówił o zabijaniu w komorach gazowych około 2,5 tysiąca osób na dobę. A tę liczbę wyciśnięto z niego torturami, aby pasowała do czterech milionów ofiar Auschwitz. Kol pyta doktora Pipera: Kto pierwszy wyszedł z liczbą czterech milionów zabitych w Auschwitz? Doktor Piper. Było to oszacowane przez komisję badającą nazistowskie zbrodnie w Auschwitz, gdyż naziści zniszczyli obozowe dokumenty. Pozwólmy sobie stwierdzić, że doktor Piper rżnie głupa przed turystą w Jarmułce, bowiem obóz zajęli bolszewicy, a nie naziści, którzy nie zniszczyli dokumentów. A Sowieci trzymali je potem pod korcem aż do 1989, kiedy wreszcie zostały one uwolnione z ciemnic. Podobne mity rozpuszczali do Bolszewicy przez 60 lat o swojej zbrodni określanej jako katyńska. Z upodobaniem nekrofilów mówili też o mydle produkowanym z tłuszczu ofiar, o abażurach krytych ludzką skórą, o zasuszaniu i pomniejszaniu głów metodą dzikusów z Polinezji. Kol podaje, że jeszcze w 1991 roku Nat Hentoff Natan, pisał w Village Voice, że widział na własne oczy, w cudzysłowie własne oczy, Żydowskie mydło. A co na to dr Piper? Kol stwierdzał, że dr Piper nadal popierał nekrofilską historyjkę o mydle z Żydów. Czy obecnie nadal tak utrzymuje? Książka Jean-Claude Prisaka, wydana w 1989, została opublikowana przez ten duet łowców nazistów jako ostateczne obalenie tradycyjnego Holokaustu. Także w 1989 roku żydowski profesor z Princeton i uchodźca z Europy, już przez nas wspomniana Arno Mayer, napisał w książce zatytułowanej White the Heavens, not darken, iż źródła dla studiowania komór gazowych są równocześnie rzadkie i niewiarygodne. To właśnie Mayer napisał, iż więcej Żydów zginęło w Auschwitz z przyczyn naturalnych niż od gazowań czy egzekucji. Holokaustnicy nazywali tę ocenę Majera niebezpieczną i brzydką perwersją Holokaustu. Armia amerykańska także miała udział w produkowaniu mitu o gazowaniu, ale w obozach na terenie Niemiec, m.in. w Dachau. Nakręcano stosowny film. Na jednym z obrazów widać równo ułożone ubrania więźniów, którzy zostali uduszeni w komorze. Że komu Niemcy przekonali ich, aby się dobrowolnie rozebrali do kąpieli pod prysznicem. Potem okazało się, że w żadnym z kilkuset obozów na terenie Niemiec nie istniała żadna mityczna komora gazowa. W książce brytyjskiego sierżanta Bernarda Clarka pod tytułem Legion of Dead, pisze on, że był torturowany w celu wydobycia z niego zeznań i zastraszono jego rodzinę, aby potwierdził gazowanie w Dachau. Tysiące byłych żołnierzy amerykańskich przywożono do wyzwolonego Dachau, gdzie pokazywano im rzekome komory gazowe. Komory gazowe w cudzysłowie. My tu sobie gadu-gadu o przeszłości, a tymczasem w Łodzi, było to 10 listopada 2012 roku, Odbył się koncert muzyki żydowskiego kompozytora, Tansmana, pochodzącego z Łodzi, który przeżył Holokaust. Kompozytor zadedykował koncert. Sześciu milionom Żydów zamordowanych podczas nazistowskiej okupacji. Czy są jakieś pytania? Nie ma i nie będzie. Biskup Williamson? Kłamca oświęcimski Było tylko kwestią czasu. Biskup Williamson został jesienią 2012 roku usunięty z Bractwa Świętego Piusa X za rewizjonizm Holokaustu. W styczniu 2011 roku dr Michael Jones, historyk, były profesor St. Mary College w Indianie, wydawca katolickiego magazynu Wojny Kulturowe, udzielił wywiadu BR Natanielowi. Tytuł wywiadu Żydowska kontrola nad myślą katolicką Nataniel, czy możesz nam powiedzieć o własnym doświadczeniu na temat dialogu katolicko-żydowskiego? Jones Wiosną 2009 zaproszono mnie, bym poprowadził wykład na temat rewolucyjnego Żyda w oparciu o moją książkę Żydowski Ruch Rewolucyjny w parafii Light Flower w South Bend, Indiana. Każdy rabin w mieście oraz Federacja Żydowska dzwonili do parafii, żądając wycofania mojego zaproszenia. Wtedy mnie poinformowano, że mój kurs będzie zastąpiony przez serię wykładów na temat Jezusa, prowadzoną przez lokalnego rabina i absolwenta Notre Dame z tytułem magistra teologii. Tematem kursu była książka zatytułowana Źle zrozumiany Żyd autorstwa Amy Jill Levin, która bluźni Jezusa Chrystusa, jest sprzeczna z Nowym Testamentem i oszczercza wobec Kościoła Katolickiego. Jednym z ulubionych tematów Levin, jak przedstawiono podczas rozmów na konferencji ADL, jest w jaki sposób Nowy Testament skaża antysemityzmem zgromadzenia i sale lekcyjne na całym świecie? Ostatniej zimy biskup Kevin Rhodes został powołany do naszej diecezji w stanie Indiana. Rhodes zażądał, by znany apologeta katolicki, dr Robert Sungenis, przestał mówić o Żydach, dlatego że zakłóca dialog katolicko-żydowski. Jeśli biskup Rhodes jest zainteresowany, jak naprawdę działa dialog w jego nowej diecezji, powinien on dowiedzieć się, w jaki sposób zastąpiono mu kurs. Nathaniel. czy ten dialog przynosi jakieś efekty? Jones, tylko dla Żydów. Na przykład w styczniu rabin David Rosen, dyrektor Departamentu Komitetu Żydów w Ameryce do Spraw Międzyreligijnych, powiedział Jeruzalem Post że byłby bardzo zdziwiony, gdyby bractwo świętego Piusa X było z powrotem dopuszczone do kościoła katolickiego z powodu biskupa Williamsona, kłamcy oświęcimskiego. Wcześniej Rosen powiedział post. Cytat. Powrót kłamcy oświęcimskiego oraz bractwa, które reprezentuje, jest to haniebny, poważny cios dla stosunków żydowsko-watykańskich. Koniec cytatu. Rabin Rosen obecnie domaga się prawa weta dla Żydów w ustaleniu, kto jest, a kto nie jest dobrym katolikiem oraz czy zostaną przyjęci czy odizolowani od kościoła. Innymi słowy, dialog stał się środkiem dla żydowskiej kontroli myśli katolickiej. Nataniel A co z dobrymi relacjami z Żydami? Johnson Kościół albo zachowa jedność, albo utrzyma dobre stosunki z Żydami. Ale nie może mieć obu. Nataniel. Czy katolicy zaczynają reagować przeciwko żydowskiej kontroli kościoła katolickiego? Jones. Tak. siebie skupi również. Dlatego, że dialog stał się synonimem żydowskiego niszczenia nauk kościoła. Po latach dialogu, w 2002 roku konferencja biskupów katolickich USA pod kierunkiem kardynała Kila wydał wspólne oświadczenie katolicko-żydowskie, przymierze i misja, które potwierdziło, że Żydzi mogą być zbawieni bez przyjęcia Chrystusa jako Zbawiciela. Jednak w czerwcu 2009 biskupi musieli wydać wyjaśnienie, w którym wyrzekali się ich wcześniejszego oświadczenia. Okazało się, że kiedy to rozważyli, doszli do wniosku, iż przymierze między Bogiem a Żydami nie jest na wieczność, że Żydzi muszą przejść przez konwersję, jeśli chcieliby być zbawieni. Nataniel, mówisz, że dialog to synonim żydowskiej dywersji nauki katolickiej? Czy są jakieś przykłady tej działalności przez zorganizowane żydostwo? Johnson, tak. Pomimo dialogu, tajny żydowski plan dywersji Kościoła ujawnił się ostatnio. W dniu 17 września 2009 Anti-Defamation League, American Jewish Committee, Bnight Bridge International, Central Conference of American Rabinów Hadash, Żydowska Rada do Spraw Publicznych, Krajowa Rada Żydowska, NAMAT USA, Rabiniczne Zgromadzenie Religious Action Center Judaizmu Reformowanego i Kobiet Judaizmu Reformowanego. Wszyscy podpisali petycję domagającą się, by Obama nie udzielił kościołowi katolickiemu zwolnienia z prawa sumienia, jeśli chodzi o zatrudnienie homoseksualistów. Żydzi pozwalają sobie na prawo sumienia, a nie pozwalają na stosowanie go wobec katolików. Intencją petycji żydostwa do Obamy jest stworzenie piątej kolumny w łonie kościoła katolickiego, która ze względu na charakter jej działalności seksualnej może być wykorzystana do całej nowej serii pozwów sądowych. Z takimi starszymi braćmi jak oni, jak dialog katolicko-żydowski określił Żydów, kto potrzebuje wrogów? Nataniel. Jak odpowiedział Abraham Foxman z ADL na twierdzenie biskupów, że Żydzi muszą przyjąć Chrystusa? Johnson. Foxman był oburzony tym, co uważał za zwrot w dialogu. We wrześniu 2009 Foxman wydał zjadliwą wypowiedź na temat wyjaśnienia biskupów. Ale sam fakt pozostaje. Kiedy biskupi angażowali się w dialog z Żydami, odrzucali Ewangelię. Z drugiej strony, kiedy nasi biskupi działają samodzielnie i potwierdzają Ewangelię, zawsze oburzają Żydów. To prowadzi mnie do uściślenia mojego poprzedniego stwierdzenia. Kościół może głosić Ewangelię, może realizować dobre stosunki z Żydami, albo albo. Obu nie można robić. Nataniel, dlaczego według Ciebie Żydów oburzało głoszenie Ewangelii? Johnson. Każdy, kto zapoznał się z Ewangelią Świętego Jana i Dziejami Apostolskimi lub Pismem Świętym Pawła do Tesaloniczan, powinien znać odpowiedź. To dlatego Żydzi odrzucili Chrystusa, a odrzucając Chrystusa, odrzucili Logos, a odrzucając Logos, Syna Bożego dla wszechświata i jego odkupienia stali się nie tylko, jak ujmuje to święty Paweł, wrogami całego rodzaju ludzkiego, ale wrogami moralnego i politycznego porządku wszechświata. W rezultacie Żydzi angażują się w ciągłej anarchii przeciwko rozumowi i prawdzie, a ich decyzja została uroczyście potwierdzona, gdy wybrali Barabasza, a nie Chrystusa. Odrzucenie Jezusa jest rdzeniem tożsamości żydowskiej. I ta tożsamość pozostanie taka aż do chwili, kiedy Żydzi wyrzekną się odrzucenia Jezusa i przyjmą Go jako swego Zbawiciela. Nathaniel Czy było jakieś oburzenie ADL wobec Ciebie ze względu na Twój ogromny wpływ poprzez magazyn wojny kulturowe na tysiące katolików? Johnson W maju 2009 roku, po pojawieniu się mojego artykułu Debora Lipstadt i negowanie Holokaustu, Abraham Foxman, skrzecząc słowa Anti-Defamation League, umieścił mnie na swojej stronie na liście najbardziej poszukiwanych. Stosując typową propagandę przeciwko tym, którzy ujawniają jego kłamstwa i zamiary, nazwał mnie ekstremistą. Foxman starał się mnie zdyskredytować, ale to nie zadziałało, dlatego że katolicy zaczynają łączyć kropki – a jeśli połączenie kropek spowoduje, że będziemy oskarżeni o antysemityzm, po prostu odpowiemy, mówiąc, że korygowanie złej teologii dla Żydów jest naszym sposobem pomagania im. Mówiąc inaczej, wojny kulturowe zerwały blokady, które trzymały myśl katolicką pod żydowską kontrolą przez ostatnie 40 lat. Foxman zdaje sobie sprawę, że Kościół zmierza w innym kierunku we wszystkich sprawach, które on i Żydzi, których reprezentuje, uznają za ważną dla ich sprawy, ale zgubną dla nas. Po 40 latach bezprecedensowego postępu w dywersji i tajnej walce, Żydzi w końcu zaczną tracić kontrolę nad myślą katolicką. Tu mamy odnośnik i pan Henryk Pająk pisze. Co do tego stwierdzenia, mam odmienną opinię. W tym miejscu na dziś skończymy. Następna część tego rozdziału zaczyna się nagłówkiem odrażające oszustwo Pamiętnik Anny Frank.